Też wam przeczytam. Nie potrzebuje już Boga, powtarzają, a potrzebują coraz więcej kobiet i mężczyzn, coraz droższych aut i tytułów, i nigdy nie będą syci, i czują się bardzo samotni. Po nocach płaczą i piją, nie potrzebuje już Boga, mówią, a potrzebują coraz więcej tabletek na uspokojenie, aby normalnie żyć, proszków, aby przymknąć choć na chwilę powieki, i z tęsknoty pozostałem jedynie żądza, z miłości zaspokojenie, z polityki intryga, z siły gwałt, z autorytetu przymus, z techniki i technologii strach, z bogactwa nędza, a z wiary ludowy jedynie obyczaj. Wydaje mi się, że Przynajmniej w pewnym sensie te słowa opisują toczająco na rzeczywistość i oby taka rzeczywistość nigdy nie stała się naszym udziałem. E, dzisiaj w e, liturgii kościoła, jak zawsze, 1 stycznia wspomniałem Matkę Bożą, Bożą Rodzicielkę, o czym troszkę było na adoracji. To święto jakoś bardzo lubię i fajnie, że ono też jest zawsze na początku roku. E, Chodzi o to, żeby uznać jakby po pierwsze, że jeżeli ktoś się na przykład zgorszył się tym tekstem, czy uważa, że jest za mocny, to warto uznać, że tak naprawdę on dotyczyć dotyczy może każdego z nas. Bowiem, żyjemy w takim, w takim środowisku, w takiej kulturze jest na nas wywierana taka presja, o czym zresztą było w waszych świadectwach, o różnych tych presjach na was wywieranych, żeby właśnie dać sobie spokój, żeby pójść za tym, co proponuje świat, za mainstreamem, za głównym nurtem, żeby się nie opierać, nie wymyślać, nie dziwaczyć. Tylko, że właśnie. Pytanie, trzecie co tak płyną z prądem, te, tak jak są to opisane w tym tekście, czy oni rzeczywiście są szczęśliwi? Czy to wszystko, co to było... Y dookreślone, czyli to ten niepokój, to branie, tych tych tabletek, żeby jakoś funkcjonować, czy to rzeczywiście jest to, za czym tęsknimy, czy to daje szczęście. Więc może warto dziś po raz w ogóle pierwszy albo kolejny jakoś zaprosić Matkę Bożą do swojego serca, do swojego życia i powierzcie jej to, co jest trudne i prosić, żeby pomogła właśnie żyć chociaż w jakiejś części, tak jak ona żyła dla Boga. Oddać jej swoje życie, kierowanie swoim życiem. Prosić, żeby to ona pomagała podejmować właściwe decyzje na przykład, przed którymi przecież stajemy. Bo tylko takie rozwiązanie tak naprawdę, czyli zaproszenie Boga do swojego życia, zwłaszcza tam, gdzie go jeszcze nie ma, albo gdzie go jest za mało, no da pokój, nie? Dzisiaj zresztą świata będzie pokój każdy z nas tęskni za pokojem. Boimy się, lękamy się, że tu jest wojna, tam, gdzie jest wojna, tu nawet w naszym kraju są jakieś niepokoje. Każdy z nas jakby chciałby pokoju, nie? Ale jak powiedział brat Roger, założyciel tej wspólnoty w we Francji, pokój zaczyna się w nas samych, pokój zaczyna się w naszym sercu. To jest tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie mamy no, pełną możliwość prowadzić pokój. Nie mamy do końca wpływu na to, czy będzie pokój pod Sebią w Warszawie, czy będzie pokój na Majdanie w Kijowie, ale y, w moim sercu to jestem panem w sytuacji. I dużo zależy ode mnie, jak ja to rozegram. No i tak, wracając do naszej wspólnoty, specyfiki, charyzmatu, to ja często to, kiedy mogę, to powtarzam, podkreślam, y, że. Byłoby bardzo fajnie, ale celem Sycharu nie jest, żeby wszystkie małżeństwa się zeszły. Znaczy nikt tego tutaj nie jest w stanie zagwarantować. Jak się zapiszę do Sycharu, trochę pochodzę, popracuję nad sobą, zapisze się na 12 kroków, to na pewno się uda mi na nowo życie z moim mężem czy z żoną. Nie ma takiej możliwości, że ktoś to zagwarantował. Natomiast bardzo fajnie, gdyby tak było i gdyby tak było jak najczęściej, i na pewno Pan Bóg też zawsze tego chce, że małżeństwo, ważnie zawarte się schodziły, zeszły ze sobą, żyły razem znowu, szanowały się i tak dalej. I dzisiaj mieliśmy bardzo fajne świadectwo. I takie świadectwa co chwilę słyszymy, jakiś czas temu było świadectwo Eli z Kraśnika, bo nawet ostatnio było świadectwo takiej dziewczyny, to tak tylko przemknęła, nie? No właśnie. I też ja przyniosłem takie świadectwo, taką niespodziankę, a to jest właśnie ten surprise, <głos> który, który chcę Wam przeczytać. Otóż tu w tej parafii, pracując, poznałem yy, kobietę, która, którą zachęciłem do tego, że pisała świadectwo swojego życia. Kobieta w ogóle nie mająca pojęcia o sycharze, a życie bardzo cygaroskie. Naprawdę. Posłuchajcie. Nazywam się Laokadia. Obecnie jestem wdową. Zanim wdową zostałam, byłam rozwiedziona. Z mężem rozstaliśmy się 33 lata temu. Głównym powodem rozstania było podejrzenie, że znów jestem w ciąży. Mieliśmy już troje dzieci, a najmłodszy miał kilka miesięcy. Zaraz po rozstaniu okazało się, że były to tylko zaburzenia hormonalne. Zostałam więc sama z dziećmi, bez pieniędzy i dachu nad głową. Z pomocą przyszła mi rodzina i mój zakład pracy. Wbrew pozorom było mi lżej bez męża. Nasze małżeństwo było złe. Ciągłe awantury, ja byłam bita, poniewierana fizycznie i psychicznie. Po rozstaniu miałam spokój. Było mi lżej wychowywać dzieci, akurat synów. Choć małżeństwo się rozpadło, to żyłam w przyjaźni z rodzicami męża, który był jedynakiem, choć mieszkali daleko od nas. Kiedy też był chory, do końca przy nim byłam. A po kilku latach ciężko zachorowała teściowa, ciągle byłam przy niej w szpitalu, a gdy zmarła pochowałam ją z dziećmi, mąż był w tym czasie w sanatorium, nie chciał być zresztą na pogrzebie swojej matki. Minęło wiele lat, dzieci usamodzielniły się, założyły swoje rodziny. Wiosną tego roku dano nam znać, że mąż miał udar i leży sparaliżowany w szpitalu odległym od, o wiele kilometrów od Lublina. Gdy go zobaczyłam, nie czułam do niego żalu, jakby tych 33 lat nie było. Trzeba było się nim zająć, choć nie chciał mnie widzieć, ale ja, go, a ja do niego jeździłam, rozmawiałam z lekarzami. Pogodziliśmy się i wtedy zobaczyłam, że był zadowolony. Potem chciał mnie już widzieć jak najczęściej. załatwiłam mu dom opiekuńczo-rehabilitacyjny, ale nie na długo, bo za chwilę zmarł. To ja zająłem się pogrzebem. Za życia zrobił sobie grób, więc pojechałem jedynie pogłębić dla mnie. Po 33 latach wybaczyłam i pogodziliśmy się. Mąż przed śmiercią przyjął sakrament namaszczenia chorych. Bóg powołał powoł męża w roku miłosierdzia, więc może to od niego znak. Małżeństwem byliśmy 14 lat, a ja teraz polecam jego duszę Bogu, Leokadia. Taka historia, słuchajcie. Yy, dlaczego to świadectwo jest, tak, jest takie ważne? No, to jest właśnie taki super przykład na to, co yy, yy, jest podkreślane w psycharze, że najważniejsze jest to, żeby się oboje zbawili. Nie? Że, bo i tak przed Panem Bogiem yy, na jak sobie tam wymyślałem nowe jakieś relacje, to i tak stają przed panem ogiem jako mąż i żona. A tutaj właśnie dzięki takiej dojrzałości tej kobiety i takiej determinacji uporowi, no to życie i męża tak niesamowicie pięknie się skończyło, nie? Także Bogu niech będą dzięki. No, takich pewnych pewnej sytuacji historii są wiele więcej, a mi akurat udało się na taką osobę trafić i tak, ja bardzo często proszę osoby, które coś tam doświadczyły w swoim życiu, że napisały świadectwo, i rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś, zwłaszcza taki, to nie ma ze mną kontaktu, coś takiego zrobił, bo to świadectwo pojawiło się w sobie kilka dni po, mojej, po naszej rozmowie. Po prostu przyniosła ta pani tutaj do zakresu i zostawiła podpisarze to dla mnie. Pewnie nad nie wiem, czy ją zachęcałem, żeby tu przyszła kiedyś, może kiedyś przyjdzie i osobiście to powie jakoś więcej. Natomiast. Fajny taki, taki znak, nie? że takie rzeczy są możliwe i że warto walczyć, że warto walczyć do końca. Że warto no, trzymać się obietnicy Pana Boga. Takie może doprecyzowanie: jak nie słucham, ani, przepraszam, całego Twojego świadectwa musiałem wyjść. I To też wiąże się trochę z tym świadectwem, bo tam ta kobieta wspomina o tym, że była poniewierana, że była bita, nie? Nie ma żadnego obowiązku być w takiej sytuacji przy mężu, w sensie fizycznym, mieszkać z nim. Jeżeli jest taka możliwość, to nawet trzeba się separować. Ale właśnie separować, oddzielić fizycznie, też na przykład po to, żeby ochronić dzieci. Ale to nie, to nie jest to tożsame z rozwodem. Prawda? Rozwód. Wzięcie rozwodu jest sakramentalnego z sakramentu małżeństwa, jest kwiną z Pana Boga, znaczy z sakramentu. I, z tego, co tam było przy ołtarzu, co padło. I też jest, po, po pierwsze, no, to też a propos tego, co Ty się powiedziałeś, że y, spotyka się w różnych środowiskach też takich niby kościelnych z, takim, z taką argumentacją, że dać spokój, że nie zmusisz jej do miłości i tak dalej. Czyli w konsekwencji daje jej rozwód, pozwoli odejść. Tylko, że to, tylko pytanie jest takie. Po pierwsze, czy danie rozwodu nie pomaga tej osobie, y, znaczy czy ta druga osoba, Prawdopodobnie często związana z kościołem mniej wierząca nie odczytuje tego jako zwolnienie z przysięgi małżeńskiej, bo tak dokładnie jest. I odczytuje to często ta druga strona jako pozwolenie z Twojej strony na to, żeby żyć tam z kimś i po prostu wejść na drogę życia w grzechu. Ale jest jeszcze drugie dno tej sytuacji, bo tak naprawdę też dajesz sobie furtkę w ten sposób na związanie się z kimś. Chociaż możesz nie mieć w ogóle takiej intencji. I były tutaj osoby w Sycharze, które dawały rozwód, z, powiedzmy, takie przekonane, że to tylko robią tak. I drugiej strony, że one nie zamierzały w żaden sposób z tego korzystać, a nie minęło parę miesięcy i już miały kogoś. Tak niestety podstępnie działa diabeł, że zasiewa w sercu różne wątpliwości, jakiś tam smutek i myślenie typu, a w końcu ja też mam prawo do tego, do tak zwanego szczęścia i tak dalej. I tak jest po tym, jak to też było w tym świadectwie, że dzieci mają mętlik. Dzieci nie wiedzą w ogóle, co jest dobre, co jest złe, co jest białe, co jest czarne i jest bida. Jeśli, czy skończyliście już? W tym waszym świadectwie często padała taka y, kwestia modlitwy, nie? Że jedno się modliło, czy tam drugie, jedno za drugie, coś takiego, nie? Ja też, słuchajcie, potrzebuję takich świadectw, że modlitwa jednak działa, jest ważna i chcę wam powiedzieć, a propos takiego wążeństwa, które kiedyś tam poznałem tu w Lublinie w ciągu ostatniego tego czasu. Takie świadectwo właśnie, jak Litwa działa. Otóż e, młoda para, taka niewiele lat po ślubie, on taki pracownik naukowy, ona była z dziećmi w domu, dwie dziewczynki mają cudowne. No i on e, tak się angażował w tą pracę, dodatkowe jakieś wyjazdy, wykłady, no po prostu. A on była taka ciągle samotna z tymi z tymi dziećmi w domu, no i co? I, I małżeństwo zaczęło się sypać. Po prostu zupełny brak zrozumienia. On jeszcze na dodatek bardzo związany, przynajmniej według jej relacji, no i pewnie tak było z domem rodzinnym. No i jeszcze na domiar złego. On po prostu stwierdził, że on stracił wiarę rok temu, nie? że on już nie wie, że to wszystko slipa, że świat inaczej powstał, że po prostu przeinteraktualizowane takie podejście jakieś takie strasznie naukowe, w sensie takim pozytywistycznym, no i ona też się w pewnym momencie zaczęła sypać, bo gdzieś tam kogoś e, poznała przez Skype'a, kogoś z kim zaczęła się po angielsku za obcokrajowcem. Więc rok temu ta sytuacja już była naprawdę beznadziejna. Ja byłem już załamany. Jak się z nimi spotykałem, z rok temu siedziemy to, to już naprawdę... Tak. <laughs> Najbardziej to szkoła tych dziewczyn, fajnych córeczek, nie? I tak jak przyjeżdżałem tam koło nich, tam gdzie nie mieszkają, to zawsze jakoś tam nie chwaląc się, po prostu modliłem się za nich, czy tam błogosławiłem ich stronę. I tak od niechcenia napisałem teraz przed świętami do nich, nie, tam, co tam u nich słychać, jak tam, czy tam z Żydźniami, nie No i ona tak odpisuje właśnie tak w, w, prawie natychmiast i tak radośnie. Stał się cud, że y, mąż na nowo uwierzył. <grywa> że może w nowo uwierzył i że w ogóle się zmienił, i że już tak nie jeździ, i że już więcej jest w domu i, no, i że jest w ogóle super. Tak sobie myślę, że... czy znaczy, pewnie tam jeszcze dużo przed nimi, nie? Ale... Tak teraz jak tam jadę, to nie tyle już ich błogosławię, tylko po prostu chwalę Pana Boga. Bo naprawdę to, tak jak mówię, to moje ostatnie spotkanie z nimi, to, to już mnie załamało. No i też widziałem, że już między nimi jest taka przepaść, ona taka samotna, no że w ogóle odpływa, że już, tylko tak jakby proforma są przy sobie, a tutaj taki cud. Także warto się modlić, warto się modlić. Nowelny pompejańskie, nie pompejańskie, różańce, nie najbardziej.